<gry> no to fajnie ciśniesz Dżingiel Dżingiel <gry> Alt czyli alternatywny kulturator Gry, seriale, YouTube, social media, radiosfera Minęła godzina 21.15, więc pora rozpocząć Alt Culture, czyli alternatywnego kulturatora na antenie Radia Sfera. Przy mikrofonach są z Wami Katarzyna Dyś i Paulina Jaskulska. Witamy się z Wami w ten piękny wieczór, Dyś Jaskulska. Jest cool, dość. Jedyny słuszny duet, tak, znowu zepsułam, wiem. Znienawidzisz mnie, za to pod koniec tej audycji zdaję sobie z tego doskonale sprawę. No, Ad um, Culture, czyli audycja, w której mówimy o grach, serialach, o YouTube, o social mediach, będzie dzisiaj, myślę, ciekawie, jak zresztą zawsze. No i serwujemy Wam też dużo dobrej muzyki. To przede wszystkim organek i Mississippi w ogniu na dobry początek.